Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko co my rocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Nekropolitany. Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 24 stycznia 2015 roku słucha się właśnie 13 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas oraz jego gość. Znacie go z 10 nawiedzonego podcastu, Rafał Wroński, czyli Bedwolf. Witam, cześć. Dziś we dwójkę porozmawiamy sobie o grach komputerowych, a więc o medium nowym w nawiedzonym podcaście a dokładniej o pewnym podgatunku gier komputerowych, o zombie shooterach. Śnież nie zastanawiałem się, co wziąć na ten pierwszy podcast o grach i doszedłem do wniosku, że te zombie w będą całkiem niezłym tematem, zwłaszcza, że możemy omówić trzy różne tytuły. Będą to, żeby Was nie trzymać dłużej w niepewności, Left for Dead 2, No More Room in Hell oraz Counter Strike Nexon Zombies. Wybraliśmy te trzy tytuły z trzech prostych powodów. Po pierwsze, po prostu każdy z nich dość porządnie ograliśmy. Przy każdym z nich spędziliśmy po minimum kilkanaście godzin. Po drugie, są to tytuły wprawdzie reprezentujące jeden i ten sam gatunek, ale pokazujące różne podejścia do niego. A po trzecie... Są to gry, które są stosunkowo dość łatwo dostępne. Dwie z nich są aktualnie dostępne na Steamie za darmo, a trzecia z nich... No, jeżeli ktoś jest cierpliwy i poczeka na promocję, to może ją nabyć za 15 zł, więc to też nie są wielkie pieniądze. Nim przejdziemy do tych konkretnych tytułów, jeszcze takie słowo wstępu, takiego kontekstu... Otóż myślę, że warto zaznaczyć, że... Znaczy, jeszcze nie wiem, jak to jest z tobą, ale ja jestem raczej takim casualowym graczem, jeżeli chodzi o strzelanki i ogólnie o tryby multikop i wsz całe granie przez sieć. Tak naprawdę, no dopiero gdy. Ile to? 3 lata temu przechodziliśmy Dead Island w kopie, mhm. to do tego momentu w ogóle nie grałem w żadne sieciowe strzelanki. Jedynie odrobinkę w pierwszego Unreal Tournamenta i w CSA 1.0, w kafejce, ale to po kilka godzin rozłożonych jeszcze na przestrzeni nie, kilku dni, tygodni, więc tak naprawdę dopiero teraz właśnie przy tych tytułach troszkę sobie wyrobiłem skilla, <grych> że tak to ujmę. A jak to jest z tobą? Jakie masz doświadczenie, jeżeli chodzi właśnie o sieciowe strzelanki? Muszę przyznać, że ja też jestem takim graczem dosyć casualowym. Tak jak w twoim przypadku u mnie z Dead Island było tak samo że to był właściwie pierwszy multiplayer bo wcześniej nigdy mi się nie zdarzyło żeby grać z, ani ze znajomymi, ani z obcymi ludźmi online także to było moje pierwsze doświadczenie no i muszę powiedzieć, że od tej pory dosyć dużo się zmieniło w tym moim zainteresowaniu to znaczy no coraz częściej od czasów Dead Island koncentrowałem się na, na tym żeby znaleźć jakąś grę w którą można zagrać na przykład w kopie albo na zasadach rywalizacji takiej online, prawda? Okej, okay, a jakieś konkretne tytuły? No tak jak mówiłem, ja interesuję się głównie scenankami, to znaczy takie typowe, wiadomo, tytuły militarne jak Medal of Honor, Call of Duty, Battlefield nie są mi obce. Do tego lubię też gry osadzone w klimatach horroru, bo ogólnie pasjonuje się horrorem. Więc, jakiś Dead Space, Dead Island, właśnie. Coś w tym stylu. Głównie wśród, wokół takich gier bym się obracał. Chociaż nie pogardzę też GTA. Od czasu do czasu. Okej, okay, a ogólnie dużo czasu spędziłeś przy tych wszystkich właśnie kodach, mochach, no. Wetterfieldach? Jakbym miał to wszystko policzyć na dosyć dużo, no w... problem z tymi grami jest taki, że tam fabuły są bardzo podobne i tak żebym pamiętał dokładnie przy której ile czasu spędziłem to nie wiem, natomiast no myślę, że kilkaset godzin było na pewno, no przy no, różnych częściach. Masz trochę większe dni, doświadczenie tak? ode mnie, ale też, no, jak coś, to jesteś bardziej MediCore niż no, typowy no, tak, tak. Ja dopiero od niedawna, można powiedzieć, yy, zmieniam y, level na normal. <gryw> jak zaczynam grać w strzelankę do tej pory, zawsze zaczynałem z Easy. No. Okej. Okay. To tylko tak woli wyjaśnienia, bo będziemy mówili o poziomie trudności niektórych tytułów i być może dla ktoś będzie innego zdania, ktoś z większym doświadczeniem. Ale teraz już nie przedłużając, Przejdźmy do pierwszego tytułu, czyli do Left 4 Dead 2. Report unusual behavior. Barricade your homes. Avoid all contact with infected individuals. Wait for official instructions. Weep my ass. Kill all sons of bitches. That's my official instructions. This used to be a nice neighborhood. This is some grim shit we got ourselves into. It's an evac station of 30 flights of goddamn stairs. Come on, Coach. Maybe the helicopter. Maybe it's made of chocolate. <laughs> hey, where is everybody? Hello? Oh, this is not happening. Anyone here? This is not happening. This is not happening. Thought they supposed to be saving our asses? Looks like there's been a change of plans. Left 4 Dead 2, jak już nam mówi tytuł, to sequel do wydanej w 2008 roku gry Left 4 Dead. Sequel powstał rok później, w 2009. Za powstanie obu tytułów odpowiada Valve, czyli studio od Half-Life'a, Steam'a itd. Portala. Też lubię. Ogólnie Left 4 Dead 2 kosztuje aktualnie, według normalnych cen Steam'owych, aż 14 euro ale można go spokojnie dostać na wyprzedaży Steamowej minus 75% i wtedy kosztuje 3,5 euro, czyli około 15 zł, to nie są wielkie pieniądze. Co do samej gry Zombie Shooter, tak tutaj nie trzeba wiele wyjaśniać, przewidziany dla drużyn składających się z docz 4 graczy. Obecna na Steamie wersja zawiera już dwa DLC, nie trzeba ich dokupywać osobno. Mamy w niej Ośmioro grywalnych postaci, czwórkę z pierwszej części Billa, Francisa, Luisa, Zoe, czwórkę nowych postaci Nika, Rochelle, Coacha i Alisa, osiem specjalnych typów zombie, duże zróżnicowanie, ma całą masę trybów, w sumie 13 kampanii, z których każda składa się od 2 do 5 rozdziałów, i jeszcze 18 mutacji, czyli takich specjalnych ustawień trybu gry, które trochę zmieniają nam rozgrywkę. Przykładowo sprawiają, że mamy do dyspozycji tylko jeden konkretny typ broni, czy że występują tylko specjalne typy zombie. No myślę, że możecie się domyślić o co mniej więcej w tym chodzi. I dodatkowo mamy takie tryby jak realizm, w których mamy trochę słabszy chat, mniej broni. i no, Teoretycznie rozgrywka jest bardziej realistyczna. Mamy też tryb kontry, czyli takiej rywalizacji. Jeden gracz jest, znaczy część graczy gra jako zombie, część graczy gra jako ludzie. Tryb przetrwania, czyli, no wiadomo, trzeba przetrwać kolejne fale zombie, i tryb poszukiwacza, który polega na tym, że zbiera się na planszy kanistry i trzeba jak najszybciej napełnić, nie wiem, jakiś pojazd, urządzenie, silnik gdzieś na planszy. I tutaj też można grać w trybie kontry, także jeden gracz. Przeszkadza temu drugiemu, a ten pierwszy biega po tekanist. tego bardzo emocjonujący tryb. Nienawidzę no tak. w nim przegrywać. No tak. No cóż, no. I to może tyle, tytułem wstępu powiedz mi, jak oceniasz Left 4 Dead 2. Czy biać się przyjemnie, czy nie? Wśród tych trzech omawianych przez nas dzisiaj tytułów, no Left 4 Dead wypada najlepiej pod względem takim, wydaje mi się, scenariuszowo-fabularnym. To znaczy, ee, mamy jakąś główną linię, która to wszystko łączy. Są fajni bohaterowie dosyć, bo naprawdę postaci są zarysowane w dosyć taki klimatyczny sposób, co można potwierdzić faktem, no, że nie da się pomylić Kołcza z Elisem, <śmiech> chociażby pod względem charakteru. I, no i cóż jeszcze. Tak jak mówię, no, ja lubię strzelanki, natomiast dla mnie się też liczy w tych strzelankach jakaś fabuła i to jest mocna strona Left 4 Dead 2 ta fabuła z jednej strony jest pretekstowa, tak, bo mm. po prostu chodzi o to, żeby wprowadzać kolejne plansze no, ale mogę, fajne tak. jest to, że łączy się w jedną taką pokaźną całość tak jak wspomniałeś ci bohaterowie voice acting w tej grze mhm. jest świetny tak. i w cute scenkach i także w samej grze mamy pod podajże C i V, C albo V, e, możliwość wyboru koment głosowych, które coś tam oznajmiają, że na przykład potrzebujemy pomocy, mm -hmm, czy że mm -hmm. właśnie jesteśmy atakowani, czy że musimy się pospieszyć. Everyone just calls me coach. <laughs> Ain't been called nothing but coach for a long time. Well, butter my butt and call me a biscuit. You smell that? That's the smell of coach getting mad. Ow! Ah! <laughs> Ha ha ha ha ha Ma nagraną całą masę kwestii dialogowych, przyporządkowanych do tych kategorii, które są losowo rzucane i niektóre są naprawdę świetne, zabawne, albo tak nagrane z takimi prawdziwymi emocjami, i można naprawdę wczuć się wtedy w tę grywaną postać. Chociaż to jest zombie shooter, więc mhm. można by też sobie to zupełnie odpuścić. Właśnie. Eee, mówimy o zombie shooterach, a tak naprawdę największą radość w Left 4 Dead. Wcale nie daje posiadanie broni, tylko broni palnej, tu mam na myśli. A właśnie posługiwanie się czymś typu łom, rurka, siekiera, tego typu rzeczy. Dlatego, że no to daje największą radochę z rozwalania tych wszystkich hord zombie, które się tutaj na nas prawda ładują. I te bronie do walki wręcz są dość efektywne. Tak, wiesz? tak. Dość Zwłaszcza efektywne. piła motorowa, ale nawet taka maczeta, z maczetą na przykład biega świetnie. Hmm. A ja to... najbardziej lubię siekierę, bo jest ciężka i... i... trzeba tutaj zaznaczyć, że animacje samego zabijania zombie też są dość szczegółowe. Mamy masę szczegółików właśnie. Te odlatujące jakieś kończyny, głowy, mhm. flaki. To nie jest taka stylistyka gore, która miałaby brzmić czy coś, ale... jest tego sporo. Tak, to jest takie komiksowe gore trochę powiedzmy. Mhm. Bo sporo tych szczegółów jest, ale no to nie tyle brzydzi, co sprawę taki fan z tej rozwałki. A z tych trybów w co Ci się najprzyjemniej grało? I czy raczej w trybie kooperacji, rywalizacji? Mm, ja lubię zarówno ko kooperację, jak i rywalizację. Chociaż muszę przyznać, że no, na pewno większa zabawa jest w trybie rywalizacji. <śmiech> <śmiech> <śmiech> zwłaszcza, <śmiech> zwłaszcza jak się wygrywa, chociaż... W trybie rywalizacji zawsze może być tak, że te role się nagle odwracają, bo to nie zawsze jest tak, że ja mam na przykład stuprocentową przewagę nad, nad swoim przeciwnikiem, nad swoim rywalem, ani on też nie ma stuprocentowej przewagi nade mną. To... I tutaj też te mapy są dobrze skonstruowane, tak. jeżeli chodzi o tę rywalizację. To jest taki typ, w którym przechodzimy jak gdyby kampanię, na to, że nam przechodzi kampanię, jeden gracz. Mhm. Czy tam jakaś część graczy, a ich przeciwnicy grają wtedy zombie. I to może nie do końca jest... Znaczy widziałem, że ludzie to trochę krytykują, że tam chodzi o to, aby ludzie dotarli do jak najbardziej oddalonego od startu punktu na mapie, docelowo, aby przeszli tę całą kampanię i to trochę kusi, aby zrobić taki speedrun, nie patrzeć mhm. na nic, tylko lecieć do przodu. Mhm. I ludzie trochę na to naczekali, ale w sumie my też graliśmy w ten tryb całkiem długo. Mhm. Nie, mnie to w ogóle nie przeszkadzało, bo... Znaczy, mnie też nie. Ten problem polega na tym, że przy takiej ilości przeciwników, przy takiej ilości zombie, to trudno jest w ogóle zrobić jakikolwiek speedrun na dłuższą metę, bo tam i tak w pewnym momencie... Właśnie, to jest ciekawy szczegół dotyczący tej gry, bo grać solo, tak zupełnie przeciw wszystkim, no się do końca nie da, bo najsilniejszym jest, jest się wtedy, kiedy jest się wewnątrz grupy, tak? Więc najlepiej e, nie robić sobie takich wybiegów w stylu speedrun, tylko właśnie trzymać się jakichś lojalnych, zaufanych przyjaciół, tak? I nawet gdy się gra z botami, bo tutaj, jeżeli gra nas dwójka, a w naszej drużynie ludzi zawsze mamy cztery postacie, to te trzy pozostałe postacie są zajęte przez boty i co ważne, te boty są wyjątkowo sprawne w eksterminacji zombie. Uh -huh. Wiadomo, czasami można się czegoś przepić, bo to jednak jest sztuczna inteligencja i bardzo często, zwłaszcza Elis, <śmiech> zostawał gdzieś w tyle, odbiegał gdzieś w bok i na przykład na koniec często trzeba czekać, aż boty wbiegną do pomieszczenia, w którym jak gdyby zamknięcie drzwi kończy dany fragment kampanii. Można by na to narzekać, ale z drugiej strony wystarczy wykorzystać komendę głosową naprzód i boty biegną do ciebie. Uh -huh. Więc to wszystko jest całkiem nieźle zaprogramowane i także AI potworów jest całkiem niezłe, bo z tego też, co czytałem, to tutaj zaimplementowano coś takiego, że po części poziom trudności dostosowuje się do gracza. Czyli uh -huh. jeżeli graczem idzie bardzo dobrze, tych chociażby specjalnych zombie jest uh -huh. trochę więcej. Wiadomo, ogólnie to jest jednak skryptowane. Na przykład mamy takie momenty, gdzie zawsze pojawia się tank taki ultra silny, specjalny zombie, który miota samochodami i potrafi was po prostu zmieść z powierzchni ziemi. Ale czasami rzeczywiście to nie jest tak, że każda przejście planszy wygląda tak samo, bo czasem zombie się spełnują w konkretnym miejscu, czasem jednak gdzie indziej, czasem nagle pojawiają się specjalne wcześniej. Dlatego też powtarzanie kampanii, bo one nie są łatwe i. Często mm -hmm. trzeba powtarzać je po kilka, czy kilkanaście razy, zwłaszcza w tym wesołym miasteczku. Boże, jakie to było trudne. <laughs> to takie powtarzanie też się nie nudzi, w moim odczuciu. Mm -hmm. Ja się z tym zgadzam. Odnośnie jeszcze tych botów towarzyszących, ich inteligencji, to powiem tak, że jedynym problemem e, może być moment, kiedy dwóch tych graczy Ludzi się rozdzieli, bo wtedy boty głupieją i nie wiedzą też za kim do końca mają podążać. Mieliśmy tak ostatnio, kiedy ja zostałem zatrzaśnięty za drzwiami podczas jednej z kampanii, a ty pobiegłeś do przodu, to boty przez dłuższą część gry zostawały ze mną z niejasnych przyczyn, zamiast biec i pomawiać tobie. A jeżeli chodzi... O ten... Ale można na to wpływać tymi komendami, tylko ja ta, to, że nie pomyślałem, że można je przywołać Tymi komentami głosowymi. No tak. A jeżeli chodzi o kampanię, no to faktycznie muszę przyznać, że pomimo, że ich ilość jest ograniczona, to one się nie nudzą tak naprawdę. I wszystko zależy od tego, z kim się gra. Dlatego, że z każdym znajomym, czy z różnymi znajomymi, no spojrzenie na tą grę może być zupełnie inne. Tak. Jeżeli chodzi o poziom trudności i dostosowywanie go do gracza, to muszę przyznać, że jak na grę z 2009 roku, to jest to dosyć nowatorskie rozwiązanie, które już w tej chwili się stosuje popularnie we wszystkich nowych produkcjach. I jest to na plus, chociaż przyznam, że ostatnio mam okazję grać w Borderlands, gdzie też jest zastosowany taki trik techniczny i on nie w każdym wypadku działa prawidłowo. Natomiast w Left for Dead to się sprawdza ale powiedz mi jeszcze, jak ci się grało zombie? bo to też jest ciekawe doświadczenie, gdy stajesz po drugiej stronie barykady widzisz wszystko oczami zombie i możesz korzystać gra się niezwyczajnymi zombie takimi zwyczajnymi szwędaczami, mhm. a tymi zombie specjalnymi czyli zombie, które potrafią wystrzelić język i zablokować gracza, powalić go silnym uderzeniem, opluć kwasem mhm. powalić go na ziemię ujeżdżać na mm -hmm. nastąpić wskakiwać na plecy i ciągnąć gdzieś jest tych zombie całkiem sporo tych typów osiem no tak ja powiem że gra z tej drugiej perspektywy właśnie potwora jest bardzo fajna i o wiele bardziej może nawet wciągająca niż, niż normalne kampanie no bo Przypomina to trochę taką starą, dobrą zabawę wchowanego, tylko że e, na spidzie można powiedzieć, no bo mamy do dyspozycji właśnie w przypadku różnych tych... Za każdym razem się spawnujemy jako inny zombie, co też jest e, plusem, e, bo to nie jest tak, że na całą rozgrywkę wybieramy sobie jedną postać i już jesteśmy potem skazani na przykład tylko i wyłącznie na płucie kwasem. W specyficznych okolicznościach, na specyficznych mapach możemy na przykład zmienić się w tanka też. Bo są takie sytuacje. Ten dostępny arsenał różnych chwytów, tego plucia, tych języków, no może sprawić bardzo dużo frajdy. I założę się, że nie tylko temu, kto gra zombie, ale też tej osobie, która gra biedną ofiarę w tym momencie. Tak, z naciskiem na biedną ofiarę, bo oczywiście da się wygrać także ludźmi, mm -hmm. ale jednak zwłaszcza na początku, gdy się wchodzi w ten tryb, fakt, że zombie nagle nie jest jednak prowadzony przez AI, a przez waszego znajomego czy jakiegoś po gracza z drugiej strony łącza internetowego, sprawia, że to zombie jest jednak inteligentniejsze, zasadza się na was. No można sobie wypracować konkretne taktyki, bo wiadomo, przykładowo plucie kwasem w momencie, gdy przeciwnik trzyma kanister, Sprawia, że ten kanister może po chwili zacząć płonąć. płonąć. płonąć. Taki zombie, który wystrzeliwuje taki jęzor i potrafi uwięzić nim przeciwnika, jeżeli schowamy się gdzieś na krańcu mapy i złapiemy kogoś, to ciężko jest nas wtedy strącić i możemy no, nawet zabić w ten sposób mhm. tego ludzkiego to właśnie ten... Przez te takie ludzkie, troszkę mądrzejsze mhm. od komputerowych strategii, strategie no, gra na biega rumieńców. No tak, zgadzam się. Tutaj jeszcze z tym nieszczęsnym językiem jest tak, że sobie trzeba trochę specyficzną taktykę też wybrać, no bo przyjaciele albo boty, które z nami grają jako ludzie, mogą nas wtedy uwolnić, więc najlepiej, kiedy znajdziemy jakiegoś samotnika gdzieś na mapie i go właśnie tym językiem okablujemy, że tak powiem. To swoją drogą. I Właśnie fajne jest to, że można sobie pozwalać na... Wprowadzanie różnych strategii, a nie tylko, za przeproszeniem, takie walenie na ślepo i próbę po prostu zagrznięcia tego naszego ludzkiego przeciwnika. Mhm. I co do tych trybów, to tak jak mówiłem, 13 kampanii, każda ma od dwóch do pięciu rozdziałów, więc bardzo dużo map. Mhm. Do tego 18 mutacji, czyli tych specjalnych ustawień, a to tylko w podstawie. Pamiętajcie, że jest jeszcze coś takiego, jak Steam Workshop, i tam można pobrać dodatkowe... znaczy tam można pobrać dużo różnych rzeczy przede wszystkim alternatywne skórki do broni i postaci. I tak przykładowo ostatnio ja miałem w drużynie Deadpoola Joela z The Last of Us Alicję z American Magic Alice i Frediego z Five Nights at Freddy's więc po prostu totalny odlot. I ty miałeś chyba Leona i ogólnie okay. skórki z Resident Evil, bo okay. też Valve jakoś współpracowało z Capcomem i mamy specjalne, gdyby oficjalne skórki z mm -hmm. Resident Evil 6. Are you okay, Leon? Don't just stand there? Help me! Help me, Leon! Help! Leon! Help! Leon! Leon! Leon! Leon! Leon! Leon! Hey, what are you looking at? Oh, you pervert! Do tego zamiast standardowych potworów mogą nas ścigać ksenomorfy Adolf Hitler, Slenderman. Tyle tu piszę. Klauni, to zależy wszystko od tego, na co mamy ochotę, tak naprawdę. Dokładnie. Mamy też czasami całe sety, jak na przykład ten z Resident Evil, czy z jakiegoś anime też wczoraj mhm. widziałem był nowy. I można też ściągać alternatywny wygląd broni, menu, alternatywne dźwięki, czy nowe tryby gry. Mhm. I to ostatnie jest dość istotne. My ściągnęliśmy coś, co się nazywa Rayman 1103 Mutation Mode. I to dodało nam 16 kategorii mutacji. I od 2 do 19 mutacji w każdej kategorii, więc to już jest grubo ponad setka tych dodatkowych trybów. Wiecie, to niektóre z tych trybów są takie byle jakie, bo na przykład atakuje was po prostu tylko jeden typ potwora specjalnego, który jest bardzo silny, czy macie jakąś jedną konkretną broń. Ale jednak no, w tak dużym morzu trybów każdy znajdzie coś dla siebie. I dodało nam to jeszcze coś, co się nazywa Zombie Sports League, czyli 14 trybów kampanii i 12 trybów przetrwania. To mhm. też opiera się mniej więcej na podobnych zasadach co te mutacje, ale to są właśnie dodatkowe opcje po prostu urozmaicania sobie tej rozgrywki to jest multum możliwości. My graliśmy według mojego Steama przez 74 godziny hmm. i o ile te podstawowe kampanie i mutacje sprawdziliśmy chyba wszystkie, hmm. to z tych nowych, nie wiem ile, z 15? czy nawet nie chyba chyba nie, chyba nawet nie 15 no to jest po prostu niekończąca się rozrywka tak? wiadomo, że nie jest to gra do której będziemy wracać po to, żeby przechodzić ją dla fabuły ale za każdym razem, kiedy mamy ochotę na jakąś rozrywkę z przyjaciółmi to to jest idealna opcja tak włączyć sobie właśnie i w jakimś konkretnym trybie najlepiej tej kontry, bo wtedy jest najwięcej zabawy fanu ale też i złości, gdy mm -hmm. nie można pokonać znajomego to nie jest tak, że przejdziemy sobie tę grę, wszystkie kampanie jeden raz i cóż, koniec, nudziło się, tylko można do tego wracać. Można się bawić dobrze już w dwie osoby. W pojedynkę nie radzę, bo jest w kampania singlowa, gdzie można też przechodzić te mapy w pojedynkę, ale jest dość ciężko i nie ma tej zabawy, tak nie ma współpracy. Mhm. Jednak najlepiej jest grać w co najmniej dwie osoby. W dwie osoby już daje się rady, spokojnie mhm. można to przejść. I do tego... Tu mamy masę takich szczególików, oprócz tego świetnego voice actingu, który też jest nastawiony na poczucie humoru. Mamy chociażby osobny ekran ładowania dla każdej kampanii z jakimś fajnym mm hasełkiem -hmm. i plakatem. Mm -hmm. Te mapy, jak już mówiliśmy, są już różnicowane. Mamy cmentarz, centrum handlowe, bagna, jakąś leśną polanę, wesołe miasteczko. Lotnisko. Tak, lotnisko, takie już mm. posapokaliptyczne, rozwalone, jakąś autostradę, mm. Farmy w jakieś takie w, w stylu. scenę go Orleanu, scenę Całą masę fajnych opcji. Ładną grafikę, jak na kilkuletnią G. I przyznać. dość sensowne osiągnięcia na Steam. Dla niektórych to jest ważne, więc myślę, że warto o tym wspomnieć. Część tych osiągnięć wymaga... Znaczy zdobycie części tych osiągnięć wymaga czteroosobowej drużyny mhm. znajomych, bo trzeba przechodzić kampanię w specyficzny sposób i dobrze jest mieć trzech znajomych, którzy nam pomogą zdobyć dane osiągnięcie, ale da się? Ale znajomi nie są konieczni, dlatego że ja parę razy próbowałem grać też z obcymi ludźmi, to już. Tutaj nie ma żadnego problemu. Tak, ale na przykład to osiągnięcie z krasnalem. Przejdź wesołe miasteczko, trzymając krasnala, nie przejdziesz tego, jeżeli no tak, ludzie nie prawda. będą wiedzieli, że robisz osiągnięcie. Mhm. I część też jest trudna z tych osiągnięć do zdobycia, ale myślę, że około 50-60% można zdobyć po prostu na luzie, bawiąc się dobrze grą, a nie jakoś męcząc się nad osiągnięciami. A resztę no, trzeba się troszkę przyłożyć, ale nie ma tragedii. Uf, troszkę się rozgadaliśmy. Troszkę jeszcze dodać o elektrodek? Mm, chyba już nie. Nie wydaje mi się. Każdy powinien tę grę sam sprawdzić i wydaje mi się, że nie będzie zawiedziony. Dlatego, że... Zgadzam się. Hmm. Jest warta 15 zł spokojnie. Dobrze, to przejdziemy do drugiego tytułu. No more room in hell. Ten tytuł powstał. Znaczy, na Steamie widnieje data 31 października 2011 roku, Halloween, i prawdopodobnie wtedy został udostępniony szerszej publiczności. Od bodajże półtora roku jest też dostępny na Steamie i powstał No More Room in Hell powstało jako modyfikacja do Half-Life dwójki. Mm -hmm. Stworzyło ją studio Level Games i no, to też jest zombie shooter, przy czym dużo bardziej mroczny. O ile Left 4 Dead jest emocjonująca, ale jednak no, podchodzi do tematu trochę luźniej, tak, No More Room in Hell stawia na taki mroczny, na mroczną atmosferę, na klimatyczne lokacje, na mrok, w dosłownym znaczeniu tego słowa, pozwala na grę w koopie, wdrożenie do 8 graczy, stawia na maksymalną imersję, maksymalny poziom zagrożenia świadczy o tym chociażby to, że hmm. że chat jest ograniczony do minimum, nie mamy paska życia, nie mamy poziomu doświadczenia, nie widzimy ekwipunku, żadnych umiejętności, mapy, ilości amunicji. W niektórych przypadkach coś tam się wyświetla na tym ekranie, ale jednak przede wszystkim po prostu widzimy świat przedstawiony i gra jest bezlitosna. Wystarczy chociażby jedno ogryzienie zombie, aby zostać zainfekowanym. Czasami przez jedno capnięcie zombie zaczynamy krwawić i powoli po prostu tracimy nasze życie mamy tutaj bardzo niewiele apteczek, czy bandaży do tamowania karyfotoku, czy leków do hamowania przemiany w zombie niewielką ilość amunicji spory rodzajów broni ale pojawiają się tylko pojedyncze sztuki na mapach i zazwyczaj z minimalną ilością właśnie amunicji trzeba używać broni do walki wręcz ta dzieli się na cięższą i lżejszą wiadomo, to jedna jest silniejsza druga szybsza tylko trzeba też zaznaczyć, że ta, ta cięższa broń będzie nas szybciej męczyć, tak? Czyli więcej ciosów możemy zadać lżejszą broń, na przykład nożem, natomiast młotem, no to maksymalnie tam chyba dwa na raz można, tak? Jeden chyba tylko. Jeden chyba nawet, no. Tych broni jest sporo, bo około 40 rodzajów, wydaje mi się, że około 20 rodzajów broni palnej i koło, znaczy palnej i zasięgowej mamy też kusze i koło 20 rodzajów broni do walki wręcz oraz broni wybuchowej mamy 10 scenariuszy jeżeli się nie mylę, z których każdy ma co najmniej dwa różne warianty zadań do wykonania i mhm. 11 map, które przechodzimy w trybie przetrwania, czyli nie chodzi tylko o przeżycie fali zombie ale też o ochronę dwóch lub trzech punktów na mapie jakieś 2 mhm. trzy budynki, do których ciągną właśnie hordy zombie i trzeba je osłaniać i upewniać się tam mamy procent, jak gdyby, ich przetrwania. Mm -hmm. I można go zwiększać na różne sposoby. Już szczegóły nie są ważne. No i teraz co o tym powiedzieć, Jak Ci się w to grało? Powiem tak. Klimat jest ciężki. Jest zdecydowanie cięższy niż w Left 4 Dead, dlatego, że no tutaj nie ma co liczyć, moim zdaniem, na czarny humor. Znaczy ten czarny humor gdzieś tam jest, ale on już jest tak Creepy, tak straszny, że ściarki przechodzą. Jeżeli chodzi o, tak jak mówiłeś, o HAT, to no to faktycznie gra nie rozpieszcza, nie ma żadnej konkretnej mapy. I z jednej strony to dobrze, dlatego że ostatnio, jak się zastanawiałem właśnie nad różnymi rodzajami gier i jak to się wszystko pozmieniało, to stwierdziłem, że. Jesteśmy strasznie rozpieszczani przez twórców, to znaczy oni już nas nawet prowadzą po szlaczku, tak jak w Dead Space, gdzie wciskając mapę, no to po prostu widzimy świecącą linię na podłodze, która nas kieruje bezpośrednio do punktu i tak naprawdę z takiej rozgrywki, taka rozgrywka zostaje odarta z klimatu, dlatego że no nie ma tego strachu, tak? Tutaj musimy A się... Chociaż w Dead Space'ie to... No <grym>, w pewnym sensie, no wiadomo, Dead Space jest zupełnie inny z tego względu, że strasznie opóźnia się w ogóle przechodzenie tej gry przez ten strach, tak? <grym> Także może nawet dobrze, że tam mamy mapę. Chodzi mi o to, że no tutaj faktycznie ten poziom strachu rośnie przez to, że też nie za bardzo... Wiemy do końca, co musimy zrobić, gdzie iść. Musimy tą mapę trochę zbadać, pootwierać trochę drzwi, zajść do piwnicy, pójść na górę. A to się wiąże z różnymi e, dziwnymi i, i ciekawymi czasami niebezpieczeństwami, tak? Jak oceniasz poziom trudności? Ja właśnie chciałem powiedzieć, jak ty mówiłeś, że to jest gra w kooperacji na 8 graczy. Ja stwierdzam, że nawet 16 <głos> <głos> mogłoby mieć trudności. <głos> Momentami ten, ten level jest naprawdę mm, wysoki. No. Trzeba mieć. Albo dużo szczęścia, albo bardzo dużo umiejętności, albo sprawdzoną ekipę, żeby sobie dać radę w wielu momentach. Bardzo często jest tak, że w, kiedy dochodzi do walki z bosem, to człowiek już jest bez amunicji. Jedyne co ma to. to są je... No nie pamiętasz? Jakżeśmy walczyli z takimi wielkimi na, na takiej mapie, gdzie było miasto, a my żeśmy wychodzili z jeziora. I z jeziora przeszliśmy do miasta i chodziły takie... A to nie było Cry Nie, to było tu. To było tutaj Boże, też. to było tutaj? Tak, to było tutaj też. W też było coś takiego, ale... No w każdym razie, mm, jeżeli dochodzi do walki z jakimś większym przeciwnikiem, to zazwyczaj pozbawieni jesteśmy już amunicji. Na co mamy to, to łom, albo właśnie nóż, albo jakąś siekierę i musimy tego umiejętnie używać, bo jeżeli tego nie robimy to po prostu giniemy. I tu faktycznie nie ma litości. Tak jak mówiłeś, jedno ugryzienie i już po nas. E, ktoś nas zrani i systematycznie zaczynamy się wykrwawiać. Jeżeli nie znajdziemy apteczki, albo jeżeli apteczki nie użyczy nam ktoś z naszych ziomków, że tak powiem, no to też już po nas. No. Znaczy to nie jest tak, że tutaj zawsze naprawdę jedno capnięcie i umieracie, ale problem polega na tym, że czasami wiecie, idzie wam naprawdę bardzo dobrze, mhm. już znacie mapę, staracie się, a tutaj pech. Traf, traf chciał, że właśnie się zarażacie i też albo po prostu panikujecie, mówicie słuchajcie, zaraz będę zombie, dajcie mi jakieś leki, jeżeli macie. A jeżeli nie, to zastrzelcie mnie szybko, bo po śmierci takiej można się przemienić właśnie w żywego trupa i dopaść swoich znajomych, a jeszcze gracz, który przemienia się w zombie jest tak zwanym szybkim zombie. To znaczy... No jest silniejszym od zwyczajnych zombie. I właśnie co do tego, jeszcze co do rodzajów mhm. przeciwników, ogólnie mamy dwa rodzaje zombie: wolne i szybkie głównie. Mhm. Te wolne to takie standardowe szwendacze. Te szybkie potrafią napsuć krwi, a najgorsze są dzieci. Boże, jak mi się zdarzało bluźnić w czasie gry, gdy takie ultra szybkie dziecko, albo tam jest chyba dziewczynka, albo czarną sobie chłopiec, po prostu wbiega na was. Macie wiecie, wokół tłum zombie, nie wiecie w ogóle którędy przebiec, żeby jakoś się przepchać przez nich, macie pięć naboi w magazynku, a tu nagle taka dwójka dzieci i po prostu wbiegają na was, od razu zabierają wam połowę życia i jeszcze są niższe, więc trzeba od razu mhm. inaczej celować. To potrafi tak zaskoczyć, zdekoncentrować, wkurzyć i zabić w konsekwencji, mhm. że aaa, nienawidzę tego. No to prawda. Tu warto jeszcze dodać, że mm, tak naprawdę na konkretnego przeciwnika nie ma jakiejś konkretnej broni, tak jak w wypadku dzieci. E, broń tutaj w tej grze nie posiada właściwie żadnych statystyk. E, liczy się tylko nasza umiejętność celowania, czyli po prostu szybkości i płynności, z jaką posługujemy się myszką, no i to, jakiej broni zdecydujemy się użyć akurat w danym momencie. czy znaczy, wiadomo, no, y Szerbą zawijemy raczej szybciej, jeżeli wycelujemy w niż pistoletem ręcznym. Ale rzeczywiście ciężko stwierdzić, yy, która chociażby strzelba yy. jest lepsza. Zdarzają się takie mapy, na których widuje ludzi, którzy ciągle biegają ze snajperkami, ale pomimo tego, że mają jakąś wypasioną snajperkę, to i tak niewiele udaje im się w skórach. No. I właśnie powiedziałeś, że nawet 16 graczy by czasem yy. nie dały rady. Może powiedzmy tak, my graliśmy głównie w te kampanie, w te scenariusze fabularne, przy czym tutaj ta fabuła jest dość okrojona, a przynajmniej ja jakoś jej teraz nie kojarzę już po mm. samej grze. Mamy te tryby przetrwania, one są tak trudne, że jedną mapę próbowaliśmy przejść kilkanaście razy, nie udało mm -hmm. się mm. i odpuściliśmy. W scenariuszach szło nam ciutkę lepiej i to wygląda tak, że macie różne objectives. Mm -hmm. Przykładowo macie odebrać telefon, Odbieracie telefon i zazwyczaj macie zawsze pod dwa losowe zadania. Znaczy macie taką ścieżkę z zadań, mhm. bo jest 8 zadań na mapę i w każdym punkcie może się pojawić się jedno z dwóch. Mhm. Na przykład macie odebrać telefon albo też odspawać włas mhm. kanalizacyjny. Potem macie z, albo przynieść kanister i coś wysadzić albo... Hmm. Otworzyć drzwi, zniszczyć kłódkę, no tak, i tego typu rzeczy. Tak, tylko problem polega na tym, że to nie jest tak, że jak macie znaleźć kanister, to że on się pojawia na mapie no. trzeba go znaleźć. Te mapy nie są jakoś szczególnie duże, ale biorąc pod uwagę to, że wszędzie są zombie, łatwo zginąć, macie mało amunicji, to to jest challenge. Mhm. I to dosyć duże. Właśnie, że te przedmioty... W żaden sposób też nie są zaznaczone w otoczeniu i one się podświetlają dopiero wtedy, kiedy... Jesteśmy bardzo blisko. Tak, podejdziemy do nich bardzo blisko. A na przykład zdarzyła nam się taka misja, że mieliśmy znaleźć kartę chyba jakąś taką otwierającą pokój ochrony czy coś takiego i ta karta była malutka. Także to jest naprawdę wyzwanie. I polecam ze znajomymi jednak, <grych> bo my <grych> kiedyś graliśmy z obcymi ludźmi. Tak. I słuchajcie, jeżeli gracie w No More Room in hell i do pokoju wchodzi koleś, którego nikt składa się z azjatyckich znaków, znaczy z jakiegoś pisma chińskiego, japońskiego, etc. Albo ogólnie z jakichś symboli, mm -hmm. nie z liter, wywalcie go natychmiast, albo najlepiej wyjdźcie z gry, bo to jest troll na 99%, mm -hmm. bo takiego gościa nie da się wywalić z pokoju. Znaczy, w końcu mnie się to udało, bo zaznaczyłem sobie jego imię mm -hmm w konsoli, która tam się otwiera podaży hmm. pod escape albo pod tyldą hmm. i po skopiowaniu go mogłem wpisać tam kick, wkleić hmm. ten nick i gościa wywalić, ale on cały czas wracał a początkowo jak nie wiedziałem jak przepisać jego nick, to tak nas że to była tragedia, potrafił przykładowo wiecie, w właśnie takiego jednego małego przedmiotu mm. i on znał miejsca na mapie mm -hmm. do których nie ma wejścia w które można wrzucić taki przedmiot mm -hmm. i potrafił nam zabrać właśnie to był chyba też jakiś klucz Tak. i wrzucił go gdzieś za takie schody mm -hmm. do których za nic się nie dało wejść i potem się wylogował po prostu no i trollował tak jeszcze na przykład ludzie potrafią w takiej hardkorowej grze na przykład opróżniać wszystkie magazynki, wystrzeliwać mhm. całą amunicję, tak żeby utrudniać ludziom życie. A ta gra jest naprawdę trudna. jeżeli chcecie ją przejść tak uczciwie, to najlepiej mieć jednak swoich znajomych pod ręką. A co do tych trybów właśnie multi z obcymi ludźmi, graliśmy kilka razy też w takim trybie trochę oszukanym powiedzmy, gdzie była nieskończona już amunicji, mhm. albo gdzie można było sobie wybrać dowolną broń. To nie ułatwia <głos> w <Wokół>. ogóle. <głos> Możecie mieć całą amunicję świata i całą broń świata i tam i tak zginiecie za chwilę. Tak, bo człowiek czuje się pewniej, ale tych zombie i tak jest tyle, że bez naprawdę dobrej strategii zgrania amunicja i broń jednak wam nie pomoże. No, zgadza się. Co do samego świata gry jeszcze taka uwaga, jest sporo smaczków dla fanów grozy. Mm -hmm. mamy chociażby na mapie z kinem prawdziwe plakaty prawdziwych filmów na ścianach To fajna rzecz. mamy napisy w stylu Jason was here, mm -hmm. Freddy was here i na przykład takie drapnięcie jak po pazurach Frediego. na dworcu kolejowym widzimy na ławce gazetkę czasopismo Time mm -hmm. i taka czarna okładka z jakąś szczęką albo ręką zombie i napis We are mm -hmm. no tak co innego mógł Time <laughs> Tak, i sporo z takich różnych smaczków, nawiązań do filmów. Nie wypisywałem sobie tego w czasie gry, nie robiłem też skinów niestety, ale pamiętam, że na każdej mapie kilka takich rzeczy się pojawia. Jeszcze mówiłem o osiągnięciach przy Left 4 Dead 2, to i tu powiem. Strasznie ciężko jest je zdobyć. Mm -hmm. My po też prawie 20 godzinach gry zdobyliśmy po 3-4 osiągnięcia. Na 92 osiągnięcia. Mm -hmm. Zwłaszcza, że one są takie nieprzemyślane. To są zazwyczaj zdobądź 250 kili walcząc bronią do walki wręcz lub wybuchową. I konkretnym typem broni. Mm -hmm. Tak Na każdej broni jest osobny achievement. Czy zdobądź 500 kili konkretną bronią palną. Ukończ scenariusz. No i kilka takich bardziej wymagających i absurdalnych. No tak, tylko właśnie czy to do końca można traktować jako prawdziwe achievementy, kiedy mamy na przykład tam wysiekać tysiąc, wysiekać dwa tysiące, dwadzieścia tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to jest trochę sztuczne wydłużanie po prostu gry. Tak? Do tego jak masz na scenariusz nie wiem, trzydzieści naboi w sumie na 7 tak. rodzajów bionie, a no. masz zdobyć pięćset no. kg no powodzenia. Jeszcze grafika. Pamiętaj, że to jest mod do Half-Life'a 2, czyli... Tworzony na silniku, który ma już, ja wiem, chyba 10 lat, jak nie więcej. Mm -hmm. I ta grafika... Znaczy ona nie przeszkadza, bo tam jest ciemno, szczegółów nie widać jakoś szczególnie, a te, które widać, są zrobione całkiem ładnie. Ale no to jednak nie jest... Jeżeli ktoś jest nastawiony na piękne krajobrazy i szczegółowe tekstury to tego tutaj nie znajdzie. i ja powiem tak, dla mnie ta grafika jest na plus do klimatu, dlatego że mnie się ona kojarzy ze starymi Silent Hillami z tymi tak. e, z grami i to u mnie jeszcze powoduje większe wczucie w klimat więc mnie to akurat pasuje, ale faktycznie e, dla fanów pięknych stylizacji, no tutaj się nic nie znajdzie. Okej, okay, to teraz przechodzimy do trzeciego tytułu. Przechodzimy do gry Counter Strike Nexon Zombies. Counter-Strike Nexon Zombies to twór oparty o Counter-Strike Online. A Counter-Strike Online to jest wersja Cantera stworzona specjalnie na rynek azjatycki przez studio Nexon Incorporated. Pierwsza wersja powstała w 2008 roku, druga Counter-Strike Online 2 w 2013, a Counter-Strike Nexon Zombies w 2014. Ogólnie to wyglądało tak, że chciano stworzyć Cantera na rynek azjatycki, i stworzono taką wersję free to play, pay to win. Mhm. Czyli Cantera, który jest teoretycznie darmowy, ale ma masę mikropłatności. I te mikropłatności no niestety dają sporą przewagę nad innymi graczami. Później wprowadzono do niego tak zwane tryby zombie i z nich wyodrębniła się właśnie gra, o której teraz mówimy. canter strike Nexon Zombie, z którą wprowadzono na Steam także rynek amerykański i europejski. Przegraliśmy w nią sporo czasu. Mój Steam pokazuje 168 godzin, ale to jest mhm. trochę przekłamane, bo tutaj też ostatnio mieliśmy takie wydarzenia w grze promujące długie zalogowania, mhm. bycie online o konkretnych godzinach i też kilka razy po prostu miałem włączone w tle główne menu. No to jest właśnie to sztuczne wydłużanie gry, o którym... Counter Strike. Ale myślę, że około 100 godzin spokojnie mhm. przegrałem. Czym jest Counter Strike? Chyba każdy wie. Chyba tak. Nawet turnieje się organizuje. Tutaj ta wersja, ona też jest darmowa i też ma mikropłatności. Mamy do dyspozycji tryby klasyczne, czyli wiecie, rozbrajanie bomby, odbijanie zakładników, deathmatch, deathmatch, drużynowy, zbrojny. W sumie 17 różnych trybów, jeżeli dodamy do tego tryby zombie. O trybach zombie za chwilę. Mamy też tryby zabawy, czyli z modów do Kantera. Mhm. Piłka nożna, wojna na bazuki, ukryty, battle rush, bestia, bitwa przedmiotów, wyzwanie na skoki, wyzwanie na bieg. Sporo tego jest. Wiele map, w tym bardzo dużo tych map klasycznych, wiecie, Dust, New, Inferno. Z tych nowych rzeczy to znaczy, ja też nie grałem dużo w CS, tak naprawdę tylko troszkę w CSA 1.6, na którym zresztą oparty jest też Nexon są Zombies. W kafejce internetowej, jako dzieciak tam troszkę pograłem, ale to było, tak mówię, kilka, może kilkanaście godzin. I w Condition Zero, ale to na Singlut tylko kiedyś troszkę, więc ja nawet nie liczę. Ty też nie grałeś w CSA raczej, nie? E, nie, ja w ogóle nie przepadam za tą formułą i po raz pierwszy tak naprawdę kontakt z CS-em taki fizyczny, no to miałem, kiedy zaczęliśmy teraz grać razem. Tutaj poziom wejścia jest dosyć niski. W przeciwieństwie do No More, in Hell. Jeżeli chodzi o te tryby klasyczne i tak bardzo łatwo można złapać reguły. One są e, roz... powtarzalne. Ptak, także... No tutaj nie ma wielkiej filozofii. W trybach zombie jest trochę inaczej. Bo właśnie <głos> mamy te dodatkowe tryby. Siedem trybów zombie. Zombie mutant, zombie bot, zombie bohater i oryginalny zombie cztery tryby, które są tym samym tak naprawdę mm -hmm. chodzi o to, że ludzie są ludźmi ktoś tam się nagle zamienia w zombie i ma zamienić wszystkich ludzi w zombie zombie są dużo silniejsze jedynym ratunkiem ludzi jest korzystanie z małych bagów na mapie i wspinanie się na jakieś miejsca ranty, kanty budynków, mm -hmm. na które normalnie się nie powinni mm -hmm. móc wspiąć i ostrzeliwanie z tamtych miejsc zombie, ten tryb jest nudny i ciężko go też wygrać Mamy też misje i achievementy związane z tym trybem, ale zaliczane są tylko wtedy, gdy zastrzeli się, gdy nasz strzał będzie ostatnim strzałem tak. tym, który zabija tego zombie jeszcze będzie wycelowany w głowę. Mhm. A w tym trybie tak naprawdę się nawala z jakiegoś maszynowego, mhm. po prostu żeby jak najszybciej rozwalić to zombie, więc to nie jest do końca przemyślane. Ty trochę dłużej w to pograłeś, nie wiem, sprawiało się to jakiś fun, ten tryb? Szczerze mówiąc nie. Tak jak mówisz, ludzie bardzo często korzystają z jakichś bugów, gliczy, innych tego typu rzeczy. I tak naprawdę to się zamienia w taką wojnę oszusta kontra przeciętnego gracza, tak, który próbuje coś ugrać, ale nigdy, nigdy mu się to nie udaje. Muszę powiedzieć, że raz w trakcie takiego trybu kiedy mi się udało zabić zombie zupełnie przypadkiem, bo to wcale nie jest proste, zostałem wyrzucony z pokoju za <grytanie> Także to było jedyne moje zwycięstwo w tym trybie i niestety zostałem wywalony. No. Ja też mam doświadczenia z tym trybem. Dodatkowo mamy tryb ucieczka zombie czyli po prostu gracze uciekają za nimi są wypuszczone zombiaki no i jak dopadną i ktoś się przemieniają tych graczy no i ci gracze potem jako zombie stają przeciwko swoim tak naprawdę to że jest dziwne, że no i tak nie ma się innego wyjścia tak jest się tym zombie, steruje się tym zombie uh -huh. i to z jednej strony zapobiega bezczynności, ale z drugiej strony no nie ma żadnego sensu, no, hmm. bo jeżeli oprócz nas na mapie jest jeszcze 20 osób i co najmniej 5 czy 6 z nich się zmieni w zombie, no to już tak naprawdę sprawa jest oczywista, bo tak? prędzej czy później, tak. Mamy tak zwany zombie schron. To jest taki typ przetrwania. Macie jakąś swoją chatkę i wokół niej budujecie, znaczy zbieracie surowce na mapie, to jest drewno i żelazo i z tych surowców potem budujecie kolejne elementy no, ułatwiające Ech. przetrwanie, jakąś tam ławkę medyka, Ech. magazyn na, żeby móc zbierać więcej. Potem powiększony magazyn. magazyn, ulepszoną ławkę medyka. Tak i to jest to ma jakiś potencjał ale problem polega na tym, że ten tryb wymaga tak długiej gry Ech. my graliśmy kiedyś ja wiem ze 2-3 godziny w ten tryb i tak naprawdę jakiegoś ultra wielkiego progresu nie poczyniliśmy no. i no, też są osiągnięcia za przejście tego trybu chyba 100 razy czy coś takiego no nie wyobrażam sobie tego, bo to by trzeba było chyba ze dwa lata tylko wtowiać. Hmm. i mamy scenariusze zombie, czyli mapę którą przechodzimy właśnie po wyznaczonej linii, hmm. na niej tysiące zombie i ściany, które trzeba rozwalać co jakiś czas, bo one nas blokują i to wszystko prowadzi nas do bossa, który stoi gdzieś tam na końcu mapy i który ma charakterystyczne zachowania. Mamy trzy sezony tych scenariuszy i te scenariusze są podzielone na sezony. Mamy w sumie na razie trzy sezony, zapowiedziano czwarty. Pierwszy sezon składa się z sześciu różnych map, drugi i trzeci mają po cztery mapy. I tutaj też to sprawia trochę radości na początku, tak. ale... Tak, no w, w momencie, kiedy się zaczyna grę, to faktycznie człowiek się wciąga, ale no to tak może być za pierwszym, za drugim razem, ewentualnie za trzecim, ale później no to już jest tylko i wyłącznie to samo, tak? Bo ta mapa nigdy się nie zmienia, a te tak. zombie zawsze spolnują się w tych samych miejscach, tak samo ściany. Do tego, jak ktoś jest głupi i tak jak ja na przykład wejdzie na pierwszy scenariusz zombie, mając niskiego skilla i nie mając jeszcze fajnych broni w ekwipunku, wejdzie na taki scenariusz w trybie hard to wiecie, tam zombie do was podbiega i giniecie, więc to nie ma żadnego sensu do tego tryb hard poza tym, że zombie są silniejsze ma bardziej wytrzymałe ściany. to znaczy po prostu gra się dłużej bo trzeba mm. dłużej stać i walić w jakąś przeszkodę na trasie to nie jest jakoś szczególnie pasjonujące, jeszcze żeby zdobywać expa, bo tutaj też się leveluje konto mm. ma swój level to trzeba tych zombie na, zabijać naprawdę setki jak nie tysiące no i to jest strasznie powtarzalne i typów zombie też tak naprawdę bosów jest nie wiem, koło 10 chyba chociaż częście powtarza tylko minimalnie różnią się od siebie a samych zombie znaczy one się nie różnią od siebie niczym tak naprawdę, minimalnie wytrzymałością i niektóre są zielone po prostu na skinie jest nałożony zielony mm -hmm. filtr i mogą zostać bombami i tych zombie jest, nie wiem, też może z, ze 12 modeli, ale gdy tego widzicie tysiąc na mapie, to to się już tak Nie w jedną całość po prostu. Jak w blobie. Dlatego, no w moim oczu, te scenariusze zombie są nadziei. No, W ogóle, no, w większości ta gra opiera się, bo to jest akurat kwestia, którą najmniej omówiliśmy w tym przypadku, na broni, tak? Bo tutaj ten, ten element uzbrojenia jest najbardziej rozwinięty. Broń ma swoje statystyki, są broni lepsze i gorsze. Dodatkowo one mają swój termin ważności, co dla mnie na początku, kiedy w ogóle po raz pierwszy się z tym zetknąłem, to było rzeczą idiotyczną, bo jak można uzyskać broń, która jest ważna na przykład 3 dni. I jaki to ma sens? Ano taki, że to właśnie powoduje, że ludzie wracają do tej gry. tak? Na drugi Bo, dzień. Tak, Starają się na przykład przedłużyć okres ważności tej broni i znaleźć jakieś lepsze części. Bo ogólnie mamy tutaj crafting. Tak. Możemy tworzyć broń, dostaje się plany. Plany są podzielone na klasy S, A, B, C, D, uhum. E, F. I jeżeli chcecie zrobić broń z planu poniżej klasy C, to powodzenia, może raz na tysiąc razy Wam wyjdzie. Plany klasy A, B i C też zawodzą dość często, tylko te plany klasy S dają stuprocentową szansę na stworzenie broni i je się łączy z częściami. Hmm. I niestety gra nie wyjaśnia wielu szczegółów, jeżeli chodzi o, chociażby o crafting, bo te części można ze sobą łączyć w coraz lepsze i lepsze i lepsze jak my na początku zmarnowaliśmy masę planów na tworzenie broni na właśnie dzień, dwa, dwa trzy. Dni, tak to wychodziło. A można tworzyć takie bronie na do 90 dni tak na ogół. Niby tak. jest szansa na permanentną, ale to się zdarza raz na też 100 razy, a żeby zdobyć części, które dają w ogóle taką szansę, to trzeba się strasznie namęczyć. I crafting jest irytujący w moim odczuciu. No, Pozwala jest. też ulepszać bronię. Mnie się to udaje raz na 40 razy ulepszę tak powiedzmy dwie cechy broni maksymalnie można chyba pięć razy ulepszyć każdą mm -hmm, broń tak. ale crafting też daje czasami skutki ujemne, czyli cofa ulepszenia i tak czasami wiecie, klikacie przez 15 minut ulepsz, ulepsz, ulepsz, mm -hmm, ulepsz mm -hmm. powtórz, powtórz powtórz, powtórz, macie trzy cechy ulepszone a potem dwa kolejne wam cofają te ulepszenia mm. i jesteście w plecy, tam masę punktów z tej gry, masę części ulepszeń i w ogóle jesteście wkurzeni w tak, ogóle no. ten crafting to łączenie Części no, opiera się na zupełnej losowości, tak? bo tak, tak naprawdę, jeżeli połączymy ze sobą, dajmy na to, trzy dobre części, to wcale nie mamy stuprocentowej pewności, że otrzymamy z nich jedną lepszą część, bo możemy nie otrzymać na przykład nic. Nie, zazwyczaj dostaje się tę samą. Tak, bo zazwyczaj dostajemy tę, tę samą część. Bardzo rzadko się zdarza, że dostaniemy właśnie coś lepszego i tak w ten sposób, ciesząc się z tego, że zdobyliśmy, dajmy na to, 100 części jednotniowych i będziemy je teraz mogli przerobić na jakieś 30-dniowe części, no to zostajemy może z pięcioma częściami takimi 30-dniowymi, natomiast reszta to pewnie będą znowu części jednotniowe i tak dalej. Znaczy nie, tak bo to dalej. tak stopniowo trzeba robić z jednotniowych, 3 no trzydniowych, tak, z trzydniowych, tak, tak, 7 siedmiodniowych, tak. z siedmiotniowych, 30 dniowych z dniowych 72-dniowe, czy coś no takiego. I, tam, da, i, I ten trzeba ten. mieć po trzy z każdego rodzaju, żeby tworzyć jedną następnego poziomu, a to nie zawsze się udaje. No, a ja muszę przyznać, że parę razy mi się udało ten system oszukać. to znaczy niezłośliwie, tylko ja po prostu nie wiedziałem, że potrzebne są trzy części i czasami wrzucałem dwie i dwie też dawały na przykład 30-dniową wersję, albo te, te tam 70 E, dwudniowe. To tak niby jest mówiłem. przewidziane tak. przez system, ale na przykład mnie to się nigdy nie udało hmm. i zmagnowałem całą masę rzeczy hmm. i ani razu mi z dwóch nie wyszło nic lepszego od tego, co wrzuciłem. Warto dodać, że broń można w warsztacie też rozmontować, żeby uzyskać z niej na przykład części, co oczywiście nie zawsze się udaje, bo czasami, to znaczy to są wielkie skrajności, bo czasami albo dostajemy z jednej dwóch broni bardzo dużo rzeczy, ja parę razy wrzuciłem kilka sztuk, cztery albo pięć, i potrafiło mi wyrzucać tylko i wyłącznie części jednodniowe. Było taki event, który dawał dużo broni na mm. krótki okres czasu. Ja rozmontowałem tego no, kilkadziesiąt sztuk, i tylko raz mi się udało mm. coś dostać. Co by tu jeszcze można było dodać? Tam? Słuchaj, a ogólnie powiedz może, w jakie tryby głównie graliśmy tak naprawdę? Trochę na początku wydaje mi się, że w klasycznym próbowaliśmy, ale rozbrajanie bomby jest no dosyć nudne po kilku egzemplarzach. E, najlepiej to rozgrywka się sprawca w trybach. Dzisiaj mo możemy po prostu nawzajem wytłuc to. Znaczy albo we dwójkę, bo tak też próbowaliśmy. match dużo defmecz, zbrojny tak, deathmatch Tak, zbrojny, def tak, zbrojny def albo właśnie gdzieś w grupie. Przy czym, e, jeżeli sytuacja wygląda w ten sposób, że jest nas na przykład czwórka znajomych albo dwójka, a przeciwnicy, e, nie wiem, zgadali się w szóstkę, no to tak naprawdę nie mamy szans nawet opuścić spawnu pewnie, bo za chwilę nas otoczą i, i będzie po nas po prostu, no i w, w tym momencie gra w ogóle z gry się zmienia w takie, po prostu człowiek siedzi przed ekranem i patrzy jak go wytłukują raz po razie tak? Znaczy, bo trzeba przyznać, że korowi gracze znają wszystkie właśnie liczeń na mapie, trzeba. chociażby wiedzą przez które drzwi przez którą ścianę mogą cię trafić i też na niektóre mapy są strategie wiadomo, na daście dwa czy na sanctuary można spokojnie wytwód z drugą ekipę przy ich i mm. jeżeli siły naprawdę nie są bardzo wyrównane, to ciężko jeszcze wtedy bronić. Ale tak czy siak, jak słyszeliście, graliśmy głównie w tryby jednak klasyczne z tego CSA 1.6, a nie te tryby zombie. Jeszcze mamy scenariusze ludzi, o tym zapomniałem, ale to jest bardzo podobne do tych trybów zombie. Mamy bitwę snajperów, czyli strzelamy ze snajperki do zombi po drugiej stronie mapy. Mamy anihilację, czyli mapę, na której się pojawiają zombie i my wystrzeliwujemy je też ze snajperki czy czegoś innego. I śledzenie, czyli przedzieranie się do przodu przez jakieś hordy zombie. To nie jest jakoś szczególnie pasjonujące. Jak na grę, która ma te zombie nawet w nazwie, to wszystko co jest związane z zombie jest słabe jednak niestety. No bardzo. Do tego mikropłatności. Tak, to jest jedna z najgorszych rzeczy w tej grze, oprócz warsztatu i tej losowości, no to to właśnie fakt, że trzeba płacić za jakieś drobne elementy, za jakieś części, czy chociażby za skórkę postaci, co być może nie wydaje się jakieś takie straszne, no ale na dłuższą metę, nie oszukujmy się, Będziemy chcieli, na przykład jeżeli się wciągniemy, dokupić sobie części albo dokupić sobie punkty. A ceny są zupełnie bez sensu, tak. bo niektóre rzeczy są ultra tanie, a niektóre ceny są strasznie wysokie i nieadekwatne do sprzedawanego przedmiotu. Teraz trochę się w tym też zmienia, bo też ta gra jest niewyważona, jeżeli chodzi o rozwój. Mamy chociażby misje dzienne i specjalne i różne inne, które mają nas motywować do codziennego logowania się. Ale to jest tak naprawdę wszystko to samo. To znaczy, jak się komuś trafi pięć razy z rzędu ta sama misja, to gwarantuję, że gra mu się znudzi natychmiast. Tak. I na przykład te tryby, te misje związane z tym trybem zombie mutant, bohater, etc. To wszystko jest to samo, jak mówiłem. Nie się to codziennie trafiało, więc mm -hmm. musiałem kupować sobie reset misji mm -hmm. dziennej. No i resetować. To potem mi zazwyczaj występowało coś podobnego, bo te cztery tryby to jest no, to samo tak no, naprawdę. No, no. Więc musiałem też mieć farta, żeby trafić na coś innego. Zazwyczaj się jednak udawało za tym trzecim, czwartym, piątym razem i wykonywałem misje dzienne przez bodajże 19 dni z rzędu. To jest specjalne. A z dziennych wszystkich się nie dało, żeby wszystkie wykonać, to już trzeba było z 15 godzin dziennie grać. No sobie, aż tak uzależniony nie byłem. I co z tego miałem? Nic. No właśnie. Znaczy miałem jakieś tam drobne nagrody za samą tę konkretną misję, ale za ciągłość nie miałem absolutnie niczego. Dalej co do zachęcania graczy mamy nagrody za codzienne logowanie, mm -hmm. ale one też są słabe i one się mm -hmm. powtarzają. Co tydzień dostaje się to samo. Mamy eventy, czyli na przykład z okazji świąt można było o równych godzinach dostać jakąś broń mm -hmm. świąteczną. To była po prostu broń z nową skórką. Mhm. Snajperka, do której by, która była czerwona i do której były doczepione jakieś bombki i cukierki. Tak, to... one mają identyczne statystyki jak ich normalne odpowiedniki, więc tak naprawdę, no, możemy tylko wczuć się w klimat, ale nic dziwnego, że twórcom gry do głowy przychodzą takie pomysły, skoro gra miała być skierowana na rynek azjatycki. Były też eventy, gdzie dostawało się trochę tych planów i Części. To było całkiem fajne, bo, bo wiecie, z całego craftingu dostajecie broń losową. Ich jest bardzo dużo typów, przy czym tak naprawdę mamy takie podstawowe, zwyczajne, jakieś tam szutkany snajperki z CS-ów, które nie szczególnie różnią się statystykami od siebie często. Wiele też chociażby ze snajperek, tak naprawdę i tak 90% graczy korzysta z, z tradycyjnego AWP, bo większość innych snajperk jest słabsza zwyczajnie mamy też takie bronie specjalne przeznaczone do eksterminacji zombie mhm. to są typy broni takie całe serie, Janus, Balrog mhm. Skull i to jest fajne, tylko że tak naprawdę w zwyczajnej walce z ludźmi to się nie sprawdza a w walce z zombie jest, ja wiem, pięć rodzajów broni których używają wszyscy bo są najbardziej efektywne mhm. a cała reszta za przegłoszeniem kisi się tam w naszym ekwipunku bez sensu mhm. I tak na dobrą sprawę, ani nie możemy tego rozmontować, bo ryzykujemy, że po prostu zostaniemy z niczym. Znaczy, no możemy tylko, że to też nie ma sensu taka, no, ani się no tego ja wiem, nie używa, to... ani się, no nie ma z tego zysku. Teraz się trochę pozmieniał, bo widziałem, że wczoraj zarogowaliśmy się na chwilę i wprowadzili sporo zmian, też dają trochę bonusów, trochę tych planów części. Prowadzili jakieś bryły lodów, z których można wykuć sobie skórkę. Dostajecie przedmiot bryła lodu i kujecie ją sobie. Tam co <głos> godzinę czy dwie, nie wiem dokładnie, bo nie grałem aż tak długo. No a zjać. <głos> Dostałem z tego jakieś plany i części. Ale też widać, że ludzie się zniechęcili. Bo teraz tak zachęcają, dając więcej darmowych bonusów, jak gdyby. I mamy sporo właśnie tych przedmiotów, chociażby za scenariusze zombie. Za przejście scenariusza zombie dostaje się czasami wskazówkę narzędzie tak, badawcze, karmet mapy, tak. czegoś tam. jak przechodzimy na easy dostajemy niskiej jakości, jak przechodzimy na medium to średniej jakości, jak przechodzimy no, na hardzie to wysokiej jakości I jak się zbierze cztery rodzaje wskazówek bo są cztery typy można to przekształcić w pudełko i w tym pudełku mamy jakiś bonus do statystyk zazwyczaj, właśnie do gry w scenariuszu zombie, to może być nie wiem, zaczynamy nie od pierwszego od czwartego levela, może być bonus do obrażeń z jakiejś tam broni. Mm. Bonus to obrażeń w walce z bossem. Więcej dolarów zarabiamy. Dodatek z jakiś taki do trybu zombie. To jest co? fajne. Tylko, że żeby zdobyć cztery wskazówki, to trzeba przejść gra co najmniej cztery razy. I a muszą po... wypaść różne wskazówki. Tak, a często one się powtarzają. Tak, mm. dostajemy trzy razy porząd to samo. Albo dostajemy coś zupełnie innego. Mm. I ten system jest bez sensu. Raz w trybie normal przeszedłem scenariusz z rangą z ranką S, Czyli lepiej się nie dało. Miałem pierwsze miejsce wśród wszystkich graczy akurat wtedy aktualnie. Zarówno w, przy przechodzeniu kampanii, jak i przy walce z bossem, bo to są dwa osobne rankingi. Ranking S, zero zgonów, a dostałem części jednodniowe. No właśnie. Także generalnie nie motywuje. I problem polega też na tym, że po pierwsze ta gra jest też brzydka dosyć już bo to jest... no ma swoje lata, to widać no. wiadomo, te mapy Dust, Inferno, Nuke to ma tak wyglądać człowiek się przyzwyczaja i jakoś mu to nie przeszkadza ale te scenariusze zombie są brzydkie mm -hmm. do tego achievementy na Steamie są jeszcze bardziej absurdalne chyba niż w przypadku No More Room in Hell o, tak. bo tam były trudne do wykonania a tutaj to na przykład Ciekawe każdego się. z bossów trzeba zabić 100 razy mamy achievementy w stylu Zabij 500 zombi w trybie zombie. Boże, zabij 5000 zombie w trybie zombie. No właśnie, 5000. A, a tam ciężko jest zabić. Jednego. Tak. Jedno osiągnięcie. Osiągnij 5000 przejęć piłki, 10 obroń, 1000 podań i 100 strzelonych goli w trybie piłki nożnej. Powodzenie. Podłóż C400 razy i rozwój C400 razy w trybie oryginalnym przetrwanie, przejdź mapę jakąś tam 100 razy, zabij bossa 100 razy, zbierz 100 serii po 5 meczów w kolejnych mapach Tak, 1000 headshotów do tego jeszcze dochodzi ale właśnie, wiesz, headshoty jeszcze da się, czy nie wiem 1000 kiwi bronią wręcz, bo to jakoś tak samo się nabija, ale 100 razy bossa pokonać i przechodzić ten sam scenariusz 100 razy pod rząd, każdy to generalnie dla wariatów. Tak, czy przejście trybu schron. Jak już mówiłem, tam można grać naprawdę po kilka godzin, żeby w ogóle... No, no gra jest tak długa, a żeby to przejść, to trzeba jeszcze mieć farta i zganą drożynę. I trochę skilla. I przejść to też po 100 razy... Tam też można grać w kooperacji i chyba na multi nie wiem czy to się różni, ale są dwa warianty i po 100 razy, no to by trzeba było chyba grać z 5 lat, żeby zdobyć te nie tak. no. tak. jest to niewykonalne zupełnie i to jest dla takich no, no największych zapaleńców którzy po prostu żyć bez tej gry nie mogą a pewnie są tacy, tylko pytanie czy tworzenie takich gier w ogóle ma sens, bo ta gra faktycznie najpierw troszeczkę uzależnia jeżeli człowiek się w porę nie opamięta w porę się nie zorientuje że on po raz a dziesiąty w tym tygodniu robi dosłownie to samo. Misje robi, dzienne tak, się nie zmieniają, to jest zawsze no, to samo. No, to jest zawsze to samo. No to faktycznie może wsiąknąć w tą grę i później no co będzie miał do wyboru? No jak już się tyle nagrał, to będzie chciał zrobić te męty i znowu będzie nabijał kolejne godziny. I stąd tak naprawdę się wzięło te 168 przegranych godzin naszych. No bo to jest po prostu ale z tego gry to było no, poniżej setki pewnie no, poniżej i setki. jeszcze tak. niestety to nie jest jakoś szczególnie stabilna gra ona niby już wyszła z bety ale często crashuje u mnie wczoraj, tylko nie wiem ile wczoraj grałem z godziny i chyba z pięć razy albo miałem nagle jakiś black screen, albo mi wychodziła do Windows albo w ogóle tak. gra się zamyka bardzo ale... często się tak zdarza że właśnie już jesteśmy blisko otrzymania jakiejś nagrody Na przykład za misję, a gra się na wyłącza A, a najlepsze wiecie. jest to, że ona się wyłącza Wiecie, wychodzi wam z gry teoretycznie A w tle działa proces Proces, tak. Bardzo często po wyjściu z gry Po skończonej rozgrywce Chciałem zamknąć steam a, a nie mogłem Bo proces CS yy, Exe cały hmm. czas był aktywny I musiałem go przez menedżer zadań zamykać Bo inaczej nie mógłbym zamknąć Steama I teraz na koniec najlepsze Polonizacja <głos> Kolonizacja dotyczy przede wszystkim opisów związanych ze scenariuszami zombie. I tam mamy przykładowo w czasie walki z bosem: Uwaga, to atak Macek Dionis. Uwaga, to dźwięk zbierania trucizny. Uwaga, przygotujcie się, on będzie atakował. Bo te scenariusze mają fabułę teoretycznie. On jest tak bez sensu. Wiecie, do, idziecie przez ogromną mapę i co chwila słyszcie, pospieszcie się, pospieszcie się bo tam wykryto silnego nosiciela wirusa tak. musicie się pospieszyć, dochodzicie do bosa. potrzebujecie zgody rządu by pokonać bossa tak. przepędźcie go stąd ale nie zabijajcie jakieś bzdury totalne, może tutaj wam przeczytam jakiś opis konkretnej kampanii od incydentu w last city mija wewnątrz helikoptera nad morzem karaibskim Halo? To odważnej drużyny LS. Jestem SOI, starszy badacz Instytutu EGIS. Niedługo wlecicie na teren operacji. Jak wiecie, siły zombie zmniejszyły się od incydentów Last City, ale nie da się zgadnąć, jakie teraz tworzy dr Rex. Celem tej operacji jest znaleźć jakikolwiek ślad, który mógłby nas do niego zaprowadzić. W strefie operacji będziecie informowani na bieżąco. Powodzenia. Kiedy komunikacja ustała, a kapitan LS wydał rozkaz mobilizacji, drużyna Alfa zaczęła wyskakiwać ze spadochronami. Z dżungli cały czas dochodziły nas dziwne dźwięki. Jakby płacz. To bawi za pierwszym, drugim, trzecim razem, ale na dłuższą metę... No też wkurza, bo ta gra jest strasznie niedopracowana. I ja jej nie dłużej. długiej kariery. Nie wróżysz długiej kariery. No tak, ja też tak. Dobra, ja znowu się rozgadaliśmy To może szybkie podsumowanie Co byś z tego polecił? Nie mam, nie mam zbyt wiele do wyboru no. Left 4 Dead na pewno Polecam Tak samo jak No More Room in Hell Counter Strike Annex on Zombies Odradzam Natomiast no wiadomo, że znajdą się na pewno wariaci, którzy nie mogą wytrzymać bez tej gry, ale to już e, nie nasza sprawa. Left 4 Dead 2, jak i No More Room Hell, obydwie oferują specyficzny klimat, w zależności od tego, którą wybierzemy. Jedna jest nieco bardziej nasączona czarnym humorem, druga nieco bardziej mrokiem i grozą, to zależy od tego, na co mamy ochotę. Na pewno w Left 4 Dead 2 Będziemy się dobrze bawić ze znajomymi Bo mamy do wyboru mnóstwo trybów No zabawa na długie godziny Natomiast No More Room In Hell no, To jest właśnie na takie Spotkanko Online dla klimatu I tyle Nie pozostaje tylko się zgodzić Left 4 Dead 2 polecam Będzie na pewno na wyprzedaży na Najbliższej wielkiej wyprzedaży I może też gdzieś jakoś po drodze na Steamie za te właśnie kilkanaście złotych warto się w to zaopatrzyć. Podobno też Valve pracuje nad trzecią częścią. Myślę, że też będzie warto po nią sięgnąć. No, mogą in Hell raczej gra dla hardkorowców lub dla ludzi cierpliwych, ale ma klimat, ma smaczki i jak na mod jest wykonana bardzo dobrze. Counter Strike są Zombies. Jeżeli nie graliście w Counter Strike'a nigdy no to możecie za darmo przekonać się, jak wyglądały tryby te klasyczne w CS 1.6 Tylko poproście znajomych, żeby po tygodniu na wszelki wypadek sprawdzili, czy czasem dalej nie siedzicie przed komputerem i nie przechodzicie po raz setny tej samej misji no. Znaczy, to pomimo wszystko uzależnia to, no wiecie, no, kanter fenomen Hmm. te tryby klasyczne są w porządku dla nich można pograć i myślę, że my też jeszcze sobie raz na jakiś czas jakiś deathmash no odpalimy tak. ale jako zombie szutek to to jest tragedia i szczerze odradzamy i tym akcentem będziemy się powoli żegnać to no, dzięki Ci za dość pokaźną dyskusję no dyskutowało się fajnie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 O tak. Tak. Słyszycie to. Nadchodzą mistrzowie. Trzech z nich poznacie już za tydzień. Oj! Tak. Teraz się <grymne> to się gdzie To macyglionicz. <grymne> Wiem, się to dźwięk zbierania trucizny. Świataj, póki. Left for Dead 2. Jak już nam mówi tytuł, to sequel do wydanej rok wcześniej. Nice job. <grymne> tak. Domyśl <grym> się <wiosenka> Drogi słuchacze. Z wikipediuj sobie. <grym wiosenka> dobrze, to przejdziemy do drugiego tytułu. No more room in hell. Co, tak się przeszło? <grym wiosenka> nie, bardzo dobrze. <grym wiosenka> Bo ta gra tak... O. Tak nam nie działa. Pla, klasy, plany, k, klasy, plany, klasy, I tutaj lecą jakieś dźwięki z to jest To jakieś są? No Macki, jest... dioni Nie tego zmowy To jest odgłos zbierania się, tłucic Nobody's here They're everywhere <laughs> A no tak Don't see them Nobody here They're everywhere <laughs> No bo to boty no... Trzeba by się zdać, że boty w tej grze... O, tu mi I ja jej nie dłużej. długiej kariery. God damn it!